Siema! Dla zsr -e nagrywają... Generał! I leciu Dzisiejszy odcinek będzie... Ale może powiedzmy najpierw co to za odcinek? E, to tak, powiem? właśnie. Dzisiejszy odcinek jest to pierwszy odcinek... Ale jest to za program, może powiedzmy, że to jest historia, jakiej nie A. znacie. <grym> Ta, tak! Jest to pierwszy odcinek drugiego sezonu waszego najlepszego poradnika od historii, waszego najlepszego podręcznika od historii, waszego najlepszego słuchowiska od historii, czyli historii, tak, jakiej nie, nie znacie. Tak, jak obiecywaliśmy, dziesiąty odcinek będzie na żywo. A że nie ma dziesiątego, bo... No... No, no, zaczął się nowy sezon. Nowe hmm. radio, nowy sezon. Nowy sezon, jest drugi sezon. Odcinek dziesiąty będzie na żywo. Odcinek dziesiąty będzie na żywo, a ten odcinek pierwszy zaczniemy z naprawdę grubej rury. To jest taka, taka ciekawostka, taka rzecz, o której nie słyszeliście. A jest według mnie dość... znaczy, no nie jest znaczące w historii polskiej, a jednocześnie jest bardzo ciekawe. Tak, tak może strześci ten taki stary, stary kawał. Okazuje się, że Hitler i Stalin nie zostali zabici podczas... Jak Hitler i Stalin? Ja słyszałem wersję z Clintonem i Putinem. I no to z niech, To niech będzie tak. No ja słyszałem inną wersję. No to niech będą, że Clinton i Jelcyn. No i okazuje się, że oni zostali zahibernowani, nie umarli i budzą się po stu latach. No i Clinton, no, bie Clinton bierze gazetę... Y nie, przepraszam, Jelcyn bierze gazetę, czyta, czyta, czyta i nagle zaczyna się śmiać. Clinton do niego... Jelcyn, z czego Cię śmiejesz? Ha, patrz, tutaj jest napisane, że w, że w Stanach jest komunizm. Pokaż tą gazetę! Szybko czyta, patrzy, czyta, czyta, czyta. Dziesiąta strona. Dziesiąta strona i już w ogóle taki śmiech, że mało się z tego śmiechu nie dusi. Jelcyn do niego, Ty tak, Clinton, co żeś tam znalazł? Patrz, patrz! Zamieszki na granicy polsko-chińskiej. Cóż, wydawało mi się, że zwykły żart, ale w każdym żarcie jest ziarnko ja prawdy. I właśnie tutaj teraz dojdziemy do pewnej Dość um, pewnie ciekawej i kontrowersyjnej postaci w historii. No nie miała ona wielkiego znaczenia, ale jest to, jak już teraz się zapętliłem, ciekawe. <grymne> Żeby zacząć ten odcinek, powinniśmy <grymne> zacząć od przybliżenia postaci historycznej, niezbyt znaczącej, jak już powiedział Leciu, Nicefora Czernichowskiego. Herbu Jaksa. Herbu Jaksa. Żył on w XVII wieku i zacz... niech, to nam wa... niech to wam na razie wystarczy. E, dostał się on do niewoli e, rosyjskiej na Syberii, został zesłańcem syberyjskim po wojnie. To był rok 1632. W 1633 dostał się, dostał się do niewoli. A, e, tak, w 1632 walczył. Tak. E, niektóre źródła podają, że trafił tam ze swoim ojcem na no, mocy ukazu carskiego został zesłany do Wołgody i tam pewnie sobie siedział, no... Co, no, robić? co można robić? No, mhm. budować ziemianki i jeść coś, szyszki z sosem, nie, nie, nie. <grym> I Na mocy pokoju, pokoju polonowskiego z 1634 roku yy, wszyscy jeńcy z, właśnie z tej wojny polsko-rosyjskiej yy, mogli po prostu wrócić do siebie. Jednak... No, nie każdy chciał korzystać z tego przywileju pow powrotu do domu. Rosyjski kronikarz w 1935 roku zanotował, że Nicefor Czarnichowski, nasz główny bohater, y, przysiągł służyć carowi. A co jeszcze ciekawsze, przeszedł na prawosławie, co było w szlachty polskiej niezwykle rzadkie. No ale jak to mówią, nic za darmo, Znaczy, raczej, opłacało mu się to, został za to, do, za to aż 3,5 rubla. No, tak naprawdę, przez to, że przyjął, został sługą cara rosyjskiego i jednocześnie przed na Prawosłowie, co uczyniło, tak naprawdę, z niego Rosjanina, jakby nie patrzeć. No, jak najprawdopodobniej w nie kierował się jakimiś względami rosyjsko-patriotycznymi, tylko prostą kalkulacją materialną, gdyż łącznie zarobił na tych, że tak powiem, decyzjach 10,5 rubla. Ale po tym, jak dostał te pieniążki, stwierdził, że jednak nie i wraca do, do, domu. Się, do domu. Niestety, młody szlachetka nie zdawał sobie sprawy, że zawrzeć pakt z carem w zasadzie niczym innym, jak zawrzeć pakt z diabłem. Uciekał wraz ze siedmioma towarzyszami. W stronę właśnie Rzeczypospolitej, w stronę domu. Niestety... Granicz, no, odpowiednich służb granicznych zapał czterech z ośmiu uciekinierów. W tym właśnie Nicefora. W tym Nicefora i odesłał od swaniaczków do Jenisejska na Syberię. No, stamtąd uciec to już jest spory problem. Jeszcze do tego okazało się, że podczas pobytu w Moskwie yy, poślubił on pewną Rosjankę, która, o, o czym tak naprawdę nikt praktycznie nie wiedział i musiała ona niestety podzielić dla swojego męża. Dzielny szlachetka bardzo dobrze sobie radził. W, mimo, że był na Syberii, które, która wydawałaby się miejscem bardzo niegościnnym, bardzo pozbawionym perspektyw, pracował tam, m.in. w warzelni Soli, dorobił się całkiem licznego potomstwa, trzech synów, dwie córki, a nawet, co było niezwykłym wyróżnieniem, został pięćdziesiątnikiem oddziału kozackiego właśnie w związku z tym, że tak powiem jego, z tym jego dorobkiem Pro chciał wysłał list do cara z prośbą o przywrócenie mu statu szlacheckiego, bo jednak no, zwykły, że tak powiem nie szlachcic z takimi dużymi zasługami i takim dużym dorobkiem wyglądało to dziwnie jednak jego listy pozostały bez odpowiedzi natomiast dorobkiem Nicefora zainteresowała się bardziej jemu lokalna szlachta, konkretnie wojewoda rosyjski Obuchow, e, Tak. E, zgwałcił on jedną z jego córek, natomiast jeden z urzędników e, za męża siostry, jeżeli dobrze. Męża tak. córki. Męża córki. E, Samowolnie bez, bez przyczyny po prostu. Wsadził e, do więzienia. Co dla. Jak po, Sarmaty, Sarmaty. To był no, zniewaga nie do odpuszczenia. Wraz z synami Zaczął się on i na rzece. Na, na, lenie, lenie, lenie. na Lenie, na rzece Lenie z, z zasadzki zaatakował i zamordował wojewodę. Co w zasadzie było jednoznaczne z wydaniem na samego siebie wyroku śmierci. Więc co nasz Nicefor miał ze sobą zrobić? No, musiał uciekać. Uciekać. Więc postanowił uciec nad rzekę Amur. Tak, czyli gdyż na, wschód. na wschód, na pogranicze rosyjsko-chińskie. No, po drodze musiał niestety, że tak powiem, stawić opór tubylcom, czyli tunguzom, którzy tam mieszkają, no ale tak. jako, że miał ze sobą sporo, bo aż 84, 84 osoby. osoby razem z nim ruszyły. Początkowo te 84 osoby, jednakże trzech synów Nicefora w pewnym momencie odstąpiło od ojca i szybko wpadli w ręce jednego z wojewodów seberyjskich. Więcej historii o nich nie słyszała. No tak. No wiadomo, co się z nimi stało chyba. No tak. E, później, już po dotarciu na miejsce, mm, zabunkrowali się oni, że tak powiem, w twierdzy. Twierdzy dawnej stanicy kozackiej, która została spalona przez prawdopodobnie Chińczyków. I przechodziła z rąk do rąk po prostu między Chińczykami i Rosjanami, a do tego jeszcze tubylcami. Tam akurat żyło plemię Daurów. Nasz szlachetka zaczął od y, odnowienia Da dawnej stanicy, a następnie postanowił nawiązać możliwie jak najlepsze kontakty z miejscowością... Przepraszam, Miejscow... z miejscową ludnością. Z Sprawiedliwskród mistrzostw. Tak. E, o co chodziło? No, ludzie tam mieszkający z, pamiętali, jak byli traktowani przez kozaków, a podejście Polaka było tak różne, po prostu odnosi się do nich z szacunkiem, nie mordował ich za co, nie brał córek za potrzebą, także... Bardzo szybko posta postanowili mu się oddać, yy, no, służyć. Tym bardziej, że tak naprawdę nauczył ich rzemiosła, nauczył ich nowych sposobów uprawy roli, bo w tym miejscu, chociaż jest to Syberia, to klimat, klimat jest w miarę łagodny i naprędaje się ładnie pod, pod uprawę roli. I jednocześnie zaczął myśleć, jak zrobić, żeby to jego państwo po prostu przetrwało, no bo jakby nie patrzeć stworzył de facto niepodległe państwo na granicy dwóch rywalizujących sobie zespoł imperiów, to jest samo w sobie praktycznie niemożliwe. Tak, zaczął od tego, że trzeba było zadbać o skarby. Narzucił na chłopów yy, coś a podatek, to ludzie płacili tym co mieli i nie było to dla nich zbyt uciążliwe, a to jakieś skóry dali a to jakieś srebro, gdzieś tam w okolicy kopalnia była, więc i ludzie nie, nie cierpieli, a państwo się bogaciło. No warto wspomnieć, że siły zbrojne w nowo powstałym państwie liczyły 500 osób. Sa same siły zbrojne, dlatego dajmy jeszcze ludność e, cywilną, a zostało to bardzo ładnie napisane przez jednego z podróżników e, z Holandii, którzy akurat byli z misją dyplomatyczną w Rosji. Holenderski dyplomata nazywał się Nikolas, Nikolaes Witsen. Opisywał on też samą twierdzę, jak twierdzi o stroku miał po 120 stóp z każdej strony. W twierdzy znajdował się skarb, przechowywano tam też sztandar jaksy. Właśnie jaksa nazwa. No i tutaj jest, są spory, skąd wzięła się sama nazwa, bo w źródłach chińskich możemy znaleźć, że Jaksa oznacza półkoistą zatokę, właśnie nad rzeką, która tam, tam się znajdowała, był to chyba Amur, a jednocześnie Jaksa jest to nazwa he, starego, bardzo starego herbu który przypisywany jest właśnie Czernichowskiemu. Z tym, że to jest domysł, a nie fakt historyczny. No, jakby nie patrzeć, takie kwaznie podległe państwo, na pewno było solą w oku cara, który którego właśnie wojewodowie próbowali po... nie, nie, no, najechać, ale no, niestety, no, niestety Nasz, no, a czyncy. może istety, no. im się to po prostu nie udawało. Więc po jakimś czasie car osobiście zaczął się interesować tym tworem powstałem na granicy polsko-chińskiej. -chiń... Polsko polsko-chińskiej. <głosyńsko> <głosyńsko> -chińskiej> Nasz y, bohater, jako że był człowiekiem bardzo inteligentnym, wiedział, jak sobie wejść w łaski cara, zaczął mu płacić należny podatek za tamte ziemię. No i przez, przez to jednocześnie państwo straciło swój niepodległościowy charakter, gdyż zaczęło być tak jako ziemia padły ale nie no uprzedzajmy faktów. Trzeba pamiętać o tym, że Jaksa miało też drugiego sąsiada, Chiny. Chiny jako, że to dziki kraj pozbawiony cywilizacji... No. Żartuję, to taki żarcik. Chiny jako kraj dziki, Chiny jako kraj potężny nie chciały tak jak Rosja paktować czy zbierać Polatki, a postanowiły, że zaatakują. Ale Rosjanie też atakowali, też krajści. No tak, tylko że atak Chińczyków był troszeczkę inny i w roku 1670 na car Fiodora Romanowa dotarła wiadomość, że pań, mini państwko zarządzane przez Polaka padło. Co nie okazało się być prawdą? Nie prawdą. kilka miesięcy później przyszła wiadomość, że jednak jakimś cudem Chińczycy zostali odparci, a jak co stoi dalej? Tutaj należy też powiedzieć o tym, że właśnie zesłańców z terenu Rzeczypospolitej bardzo ceniono na, tam w Rosji, w, w Rosji gdyż no, byli oni waleczni w ogóle inteligentni, zaradni itd. To jest Rosjan. I tutaj należy, należy wymienić właśnie te cechy i. No tak było też w przypadku Czartnichowskiego, który w 72 roku, oczywiście w 672 roku został skazany na karę śmierci przez cara. Tylko po to, by dwa dni później zostać, dość, że ułaskawionym, to jeszcze jest. mianowanym wojewodą nad Amorskim. Wice, wicewojewodą. wicewojewodą wice. Więc jak widać poznał się na nim Czar, że jest osobą bardzo zaradną. Dwa lata później, w 74 roku, tak naprawdę jaksa już przeszła całkowicie pod rosyjskie panowanie, i przestała być niezależna w jakimkolwiek stopniu. No i tak naprawdę to już jest prawie koniec historii o tym... PRAWIE. PRAWIE. No prawie, no prawie koniec historii o tym państewku położonym na granicy rosyjsko-chińskiej, tak naprawdę polskim państewku. W roku 1675 w Czernichowski stanął na czele wyprawy do Manżuri, stanął na, na czele tej wyprawy z racji tego, że jeden z książąt plemion Daurów poprosił go o to. Chodzi o to, że Daurowie kiedyś w tejże Mandżuli żyli, ale zostali z niej wygnani przez Chińczyków. To miała być jakby zemsta, a zarazem okazja do powrotu w y, rodzinne strony. Polak się zgodził, wyruszył na, wyruszył na czele... już raz mówię czele, czwarty to był raz w sumie... Nieważne, wyruszył na czele wyprawy. Y, wyprawa zakończyła się sukcesem. Daurowie mogli wrócić do Manżuri, a słuch o szlachetce zaginął. Jakie były jego losy? Nie wiadomo. No, możliwe, że umarł rok później, zaraz właśnie po tej wyprawie, ale chodzą też słuchy, że żył przeżył. sobie... Mianowicie w 1680 roku, znaczy są zapiski z 1680 roku, jakoby samozwańczy Han Jaksy przebywał w Moskwie. Tam I dostał tytuł szlachecki, w, końcu, no, mówię w końcu się go doczekał, tylko, że to był tytuł rosyjski, stał się bojarem. I teraz może wróćmy do jego synów, którym, o których nieopatrznie powiedzieliśmy, że im się zginęło. To jest dowód na to, że historia zawsze zaskakuje i nie da się, naprawdę, nie da się przewidzieć tego, co się stanie za chwilę. Bo jego synowie jednak przeżyli. przeżyli. Nie dość, że przeżyli po pokoju Andruszowskim w 1667 roku mieli możliwość powrotu do Rzeczypospolitej. Jednak woleli pozostać sobie na Syberii i służyć carowi. Jeszcze w XIX wieku polski historyk Marian Karol, Karol Dubiecki, Dubiecki spotkał od... jego potomków właśnie w, na Syberii. E, państwo Jaksa cieszyło... Jaksa? Jaksa. Jaksa cieszyło się wielkim szacunkiem wśród Chińczyków. A świadczy o tym fakt, że ostatni dokument napisany w języku, napisany w języku polskim do mieszkańców Aubazina, czyli jaksy, datuje się na rok 1685, czyli w zasadzie dużo, wiele lat po śmierci Nicefora. W 85 roku rozpoczęło się regularne oblężenie właśnie Aubazina, czyli dawnej jaksy przez Chińczyków. I wtedy właśnie yy, tak naprawdę, jak co upadła, i Aubazin dostał się w 89 roku, już pod chińskie panowanie. Warownia została zburzona. I no i tak naprawdę, no, to jest. Ta historia, historia kończy się w tym miejscu. Choć kto wie, kto wie, skoro Uroboro rozgryzie się w ogon, to może historia koło też zatoczy. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji i zapraszamy, zapraszamy na następną w nieokreślonej przyszłości. Czyli pewnie za tydzień. Czyli za tydzień. Quot cibus est alis, alis est atrum venenum.